Nosi mnie, nosi mnie i jestem zły. Naprawdę dzisiaj jestem zły i nie potrafię sobie do końca z tym poradzić, bo jestem wkurzony. Jestem naprawdę wkurzony o to, że znowu rządzący dali dupy. Inaczej tego nie można określić. Przepraszam, dzisiaj może mi się jakiś blusk wyrwać, bo inaczej tego nie potrafię zakończyć. Wiecie, umarły Ecik Kilar. Naprawdę wielki, wybitny człowiek. Wspaniały. Już nawet nie będę mówił o jego muzyce, bo nie potrafię powiedzieć, żeby kiedykolwiek napisał złą muzykę do filmu. Nie potrafię przytoczyć ani jednego momentu w jego życiu, którego ja bym się czepił. A ja się lubię czepiać. O jak ja się lubię czepiać. Ale jego nie potrafię. Po prostu był wielkim Polakiem. Zawsze mówił dobrze o Polsce, zawsze mówił dobrze o Polakach. i Nie wstydził się tego, że jest Polakiem, że pochodził z Lwowa, że pokochał Śląsk i został pochowany w Katowicach. Tak, został pochowany i, i zabrakło tam tych, którzy powinni tam być. Pogrzeb miał charakter państwowy, wiecie, największe uznanie za dorobek pośmiertni. No cóż, wyżej to jeszcze mógł go Wawel albo Powązki. Ale ale co? No, prezydenta nie ma, wysłał list. Nie wiem, co robi prezydent. Jak wieś gminna, głosi podobno. Znowu leży w szpitalu, gdzie go regulują, bo podobno jego zdrowie jest nie ten Teges. Ale, no przecież to nie jest Kaczyński, którego zdrowie powinno być publiczne łącznie z, z opinią psychiatry. Nie o władcy z pałacu nie wolno nam nic wiedzieć. Także wysłał swoją małżonkę, którą można porównać do wśród holenderek. No nie powiem dokładnie jak sam prezydent określił holenderki, ale wstyd to powtarzać. Poszukajcie sobie w internecie, sami znajdziecie. A ja się pytam, gdzie jest premier? W tym czasie pan premier wybrał się na pijarowski zjazd do rodziny zastępczej. Ktoś może powiedzieć, że to przecież dobrze, że odwiedził. Ale to bardzo dobrze, że odwiedził. Tylko, że... Jeśli chciał odwiedzić i nie robić tego dla PR-u, bo przecież dzisiaj nawet słyszałem wypowiedź, gdzieś w radiu leciała, że Ale ja nie zrobiłem tego dla PR-u i ludzie, którzy tego nie rozumieją, zawsze będą mówić, że cokolwiek ja robię, to robię dla PR-u. Y niech pan zobaczy tam, jak pan to napisał, ten PR. Z dużych liter, z dużych liter, tak? PR. Wiecie, jak to macie napisać? Jak ja bym się na jego miejscu gdziekolwiek wybierał, żeby nie podkreślać tego, że ja jestem premierem i nie robię PR-u, to bym w życiu nie zaprosił żadnego pismaka. To byłaby zwykła wizyta, która by mogła po czasie wyjść z opowiadań tej rodziny. Nie, to było po prostu zwykłe gierkowskie zagranie. My, towarzysze partyjni, wcale nie dbamy o to, żebyście wy, towarzysze robotnicy, wiedzieli, że my z wami jemy śniadanie. Dlatego nie zabraliśmy ze sobą 40 piśmaków, ale tylko pięciu naszych zaufanych. Tak to wygląda. Poza tym, gdzie marszałkowie Sejmu? Gdzie marszałek Senatu? Był minister kultury, ale ten, z tego co pamiętam, mimo że z opcji, którą nie da, że sentymentem umie się zachować. No i rzeczywiście wicemarszałkowie byli. Ale gdzie te cztery osobistości? Gdzie ci, którzy powinni płacić taninę za to, że są piersi w Polsce? Nieważne czy ich lubimy, czy ich nie lubimy, oni powinni stać na straży tego, co polskie, tego, co państwowe, więc. Może by tak ruszyli tą swoją dupę i byli tam, gdzie powinni być. Za coś te pieniądze biorą. I nie mówcie mi, że to była wolna sobota. Dobra. To był rocznik 77. Mam nadzieję, że za to mnie szybko nie zamkną. Do usłyszenia jutro. Jutro jak mi te nerwy zejdą, to, to nagram jak domowym sposobem zrobić... No tą wędzonkę, o której wspominałem, bo przy tym temacie nie będę Wam mówił, bo raczej nie pasuje. Do usłyszenia.